Szyn wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Chodzi o odcinek komorów w Raków. Składy będą odjeżdżały też dużo rzadziej, a szczegóły znajdziecie oczywiście w internecie. Dwie żoliborskie szkoły dołączyły do placówek, w których stworzono wirtualne strzelnice. To zespół szkół nr 31 oraz liceum ogólnokształcące imienia Bolesława Limanowskiego. Treningi strzeleckie nabierają nowego znaczenia, mówi Renata Kozłowska, burmistrz tej dzielnicy. To nie tylko nauka techniki, to przede wszystkim lekcja odpowiedzialności, dyscypliny. Uczniowie podczas treningów korzystają z różnej broni na podstawie projekcji multimedialnej. Pozostajemy w temacie bezpieczeństwa. Strażacy z Warszawy i okolic apelują o to, by nie wypalać traw. To nie tylko nielegalne, ale także bardzo niebezpieczne. A ogień przy sprzyjającym wietrzem może się bardzo szybko wymknąć spod kontroli. Wtorek. Dwóch młodych mężczyzn odpowie przed sądem za latanie dronami w strefie zakazu. Do zdarzenia doszło w ogrodach za Uniwersytetem Warszawskim. 19 i 20-latek zostali zatrzymani, a urządzenie zabezpieczono. Dodam, że za nieuprawniony lot dronem w strefie zastrzeżonej grozi do pięciu lat więzienia. W połowie lipca kolejarze zamkną tory po między Wawrem a Otwockiem, na trasy wyjadą autobusy zastępcze. Uruchomiona zostanie także dodatkowa linia 229 przez most południowy, a 521 nie będzie dojeżdżać do centrum, tylko trasa zakończy na rondzie wiatraczna. Dzielnica Wisła przygotowuje się do pracy związanych z budową nowego bosmanatu w porcie czerniakowskim. Inwestycja podobno nie wpłynie na działanie samego portu, mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta do spraw Wisły. Prace są tak przygotowane, żeby nie kolidowały z funkcjonalnością portu, no bo jak doskonale wiemy, to tak naprawdę jest jeden jedyny port na Wiśle, który jest otwarte, gościnny, może przyjąć osoby, które uprawiają żeglugę. Na budowę nowego obiektu przewidziano 21 miesięcy. Środa. Zaczynamy od parku świętokrzyskiego, a tam znaleziona została trzynastolatka, która miała objawy zatrucia alkoholem. Dziewczynka była nieprzytomna, a na miejsce wezwano pogotowie. Została ona przewieziona do szpitala dziecięcego, a sprawą zajmuje się policja. Rozpoczyna się budowa tunelu w Rembertowie, a to oznacza utrudnienia dla kierowców. Od dzisiaj ulicą strażacką pojedziemy w jednym kierunku, z kolei w niedzielę zamknięta zostanie ulica Cyrulików i aleja Huściela Montera. Swoje trasy zmieniły także autobusy linii 143, 153, 199 i 255. Skoro o modernizacji. Mowa, to do 1 kwietnia trwać będzie remont dorowiska WKD pomiędzy stacjami Komorów a Warszawa Raków. Została już uruchomiona komunikacja zastępcza mówi Krzysztof Kulesza z WKD. Punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami i autobusami zostaną zlokalizowane w obrębie stacji Komorów oraz Warszawa Aleja Jerozolimskie. W czasie utrudnień obowiązuje także honorowanie biletów WKD, między innymi w pociągach kolei mazowieckich. Warszawa jest najlepszym miejscem w Europie na weekendowy wyjazd, tak uznał dziennik The Times. Zagraniczni turyści zwracają uwagę na architekturę zieleń, a tak. Także Kuchnie mówi Dorota Huk-Królikowska ze Stołecznego Biura Turystyki. Oferta kulturalna i kulinarna stolicy to jest coś, co w ostatnich latach coraz mocniej się pojawia. Kojarzymy się właśnie nie tylko z historią, z zabytkami. Wśród atutów Warszawy wymienione zostały także bezpieczeństwo i atrakcyjne ceny. Czwartek. Szybciej do użytku wróci drugi peron, a stanie się to już w poniedziałek. Na początek powracamy do problemów z kursowaniem warszawskiej kolei dojazdowej. Rozpoczął się remont torowiska pomiędzy stacjami komorów w Warszawa Raków, Na związane z tym utrudnienia narzekają pasażerowie. To by ogromne utrudnienie. 70 minut to jest sporo czasu. Sama jakość podróżowania jest tragiczna. Ogromny natłok ludzi w zasadzie w godzinach porannych. Pan, to jest po prostu na czuja wszystko. Jest taki bałagan powinni mówić, powiadomienia, że pociąg z tego toru jedzie o tej i o, o tej. Żeby ludzie wiedzieli, a nie żeby szukali w koło, gdzie się mają podział. Zmiany organizacji ruchu potrwają do 1 kwietnia. Wczoraj ktoś ostrzelał prawdopodobnie z wiatrówki budynek liceum przy ulicy Marszałkowskiej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. W sprawie zatrzymano 43-latka, który jest podejrzewany o dokonanie tego czynu. Pozostajemy poniekąd w temacie bezpieczeństwa. Trwa nabór do stołecznego garnizonu policji. Mimo wzrostu zainteresowania służbą wciąż jest wiele wakatów, mówi podkomisarz Irmina Retmaniuk. Mówimy tutaj o wakacie no niestety ponad dwa ale liczba chętnych osób, które są tutaj w naszych szeregach jest coraz większa. Bardzo dużo osób przychodzi, składa dokumenty, próbują. W tamtym roku naprawdę uzyskaliśmy dosyć duży wynik, kilkakrotnie większy niż jeszcze w poprzednich latach. Podstawowym wymogiem jest co najmniej średnie wykształcenie, polskie obywatelstwo oraz niekaralność. Zawodowy oszust Smakosz wpadł w ręce warszawskiej policji. W drogich restauracjach zamawiał, jadł i nie płacił rachunków. Usłyszał za to kilkadziesiąt prokuratorskich zarzutów, mówi Marta Sulowska z Policji. Kiedy dochodziło do płatności za zamówienie, informował o dopisaniu rachunku do pokoju, w którym miał przebywać jego ojciec. Podejrzany został objęty dozorem policyjnym. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Które zamawiał 39-latek, zwykle kosztowały nie mniej niż 500 zł. Tymczasem mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała ponad 160 tysięcy sztuk podrobionych kosmetyków, biżuterii oraz odzieży. Towar znajdował się w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej. Jego szacunkowa wartość to prawie 6,5 miliona złotych. Piątek. Nocna prohibicja obejmie całą stolicę. Za jej wprowadzeniem opowiedziała się wczoraj Rada Warszawy. Z kolei zadowolenie z dotychczasowego pilotażu wyraził prezydent Rafał Trzaskowski. Ja nie mam poczucia, że to trwało specjalnie długo. Mówiłem o tym, że ten pilotaż ma sens.